that <laughs> that new dream back back new dream Siadam do fory świeżo po ceramice Nie ciągnij mi się lewym, no bo tego nienawidzę W oper jak spojrzysz na tablicę Apetyt rośnie tak jak lata biceps Albo jak gdy się spóźniasz od setki Nie mają hajsu, przynoszą bransoletki Ej, eksponatów jak w muzeum znów podaję przytwę tonącemu Słyszysz, to sumienie woła ratuj W wesołym miasteczku karu z nie pierdol Na skrzyżowaniu, bo będziemy w wiadomościach i to w głównym wydaniu Znam to miasto, niepotrzebna mapa Żyje się raz, to nie dajmy się złapać A że psy się patrzą z boku na furę Ty, mam ich tam, gdzie prokuraturę Chcieli dogoić nas, a nie A, nie Bo my trzeci pas w A, M, nie A G. Chcieli dogoić nas, a But we your it fast. A M G, A M G. Już ta rano, do nie budzik dzwonił znów telefony Muszę chyba go wyrzucić, dzwonim, tu pierdolony. Ja i moi ziomy, nie brak nam muszę, Jak stajemy na czerwony, to z wyboru nie przymusuj I WWA jest ochota koło woli Jest ochota na zarobę, każdy woli zapierdol Nie ma czasu cały czas, jestem w drodze Mam dwie paki na blacie i dwie paki W dowodzie tutaj noga w podłodze ramoberki berki pod blokiem i to nie pierwszy raz Kiedy stawiam dupę bokiem Wszystko w porządku, nigdzie nie ma naszych black, tu fury nie Robion, tutaj góry robią Pa. Mój człowieka mi swoje S nie pali A ja nawet spykał sobie bym w dowiódki w Ferrari Każdy gania tutaj jak maradona Choćby nie wiem co się stało, no to nas nie dogonią Chcieli dogonić nas, a le nie a nie Bomy trzeci pasm, a M -G. A, M, nie Chcieli dogonić nas, a le nie. Ja, nej, hvor meget fik